Obrazek. O, tak. A wiesz, co to było? Kurze płuczka na pajęczych nóżkę. To był gum. Coś na serwis radiowej trójki. Punktualnie wybiła 17. Po mojej lewej stronie Artur Ewertowski, który państwu ten serwis odczyta. Polska przegrała z Pfizerem. Ma zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki. O jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje do prezydenta Minister Sprawiedliwości. Automobile Stalantisa wezwane do serwisu. 700 tysięcy maszyn może mieć problem z silnikiem. Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł, że Polska ma odebrać około 64 milionów dawek szczepionek Pfizera i zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Polski premier Donald Tusk napisał, że wszyscy będziemy musieli za to zapłacić. Jak dodał rząd Mateusza Morawieckiego, zamówił szczepionki, których nie odebrał i nie opłacił. Nazwał to również skrajną głupotą. Producent szczepionek Pfizer pozwał Polskę i Rumunię, argumentując, że oba kraje powinny przyjąć szczepionki, bo były do tego zobowiązane kontraktem Komisji Europejskiej.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 Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, złożyło dzisiaj ślubowanie w pałacu prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie. Szef resortu sprawiedliwości podkreślał, że działania Karola Nawrockiego mogą być niezgodne z konstytucją. Wszyscy zostali wybrani prawidłowo, wszyscy są takimi samymi sędziami trybunału. W Polsce to parlament wybiera sędziów, mówił Waldemar Żurek. Sędziowie zadeklarowali, że są gotowi złożyć ślubowanie w innej uroczystej formie. Prezydent USA Donald Trump przekazał w rozmowie z Agencją Reutera, że podczas wieczornego orędzia do narodu powie, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Zapowiedział też, że Stany Zjednoczone dosyć szybko opuszczą Iran, ale mogą powrócić, jeśli będzie taka potrzeba, aby przeprowadzić punktowe ataki. Wcześniej amerykański przywódca mówił, że nowy szef irańskich władz jest mniej zaradykalizowany i mądrzejszy od poprzednika i poprosił USA o rozejm. Orędzie zaplanowano na godzinę 21 czasu miejscowego, czyli na godzinę trzecią nad ranem w czwartek w Polsce. Prokuratura prowadzi śledztwo po odkryciu w domu jednorodzinnym w Płocku. Kilkuset słoików z podejrzanymi substancjami. Z opisu umieszczonego na części nie wynika, że może chodzić o środki wybuchowe. Wciąż trwają oględziny budynku. Znalezisko zgłosiła policjantom 72-latka, która porządkowała rzeczy po zmarłym niedawno mężu, który z zawodu był chemikiem. Śledczy podali, że z części znalezionych materiałów pobrane zostały już próbki do badań. Koncern Stellantis wzywa do serwisu 700 tysięcy automobili. Francusko-amerykańsko-włoska spółka poinformowała o wykryciu wady, która może doprowadzić do pożaru silnika. Akcja serwisowa ma objąć maszyny wyprodukowane w ostatnich trzech latach. Ponad połowę wadliwych pojazdów stanowią modele francuskich producentów Peugeot i Citroën, ale akcja dotyczy również aut Marek Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Stelantis wyjaśnia, że przyczyną jest ryzyko zwarcia w jednym z elementów silnika pod wpływem wilgoci. Odnotowano już ponad 30 incydentów związanych z tym problemem. To był serwis trójki. 17.03. Czas na serwis sportowy w wykonaniu Dariusza Urbanowicza. Szanowni miłośnicy sportu, przy radioodbiornikach z północnych rubieży Europy, ze Sztokholmu, mianowicie nadeszła tej nocy wieść przykra dla serc polskiego kibica. Reprezentacja Rzeczypospolitej przegrała mecz barażowy o prawo wstępu na piłkarskie Mistrzostwa Świata, a m, pogrążyła nas drużyna Szwecji ulegając trzema bramkami do dwóch. Walka była zacięta, godna wielkiej stawki, a biało-czerwoni do ostatnich minut trzymali się nadziei, niczym tonący poręczy losu. Uf, los jednak nie sprzyjał gospodarze wykorzystujące stali swoje okazje, a sędzia zawodów, rzec by można kolokwialnie Kalosz, prowadził spotkanie w sposób budzący niemałe zgorszenie. Gwizdek jego raził nasze uszy, a kilka rozstrzygnięć zapisze się jako nader wątpliwe, wręcz hańbiące dla tej poważnej profesji. Nie jedzie tedy Polska na mundialową ekspedycję, pozostaje gorycz porażki, leci wiara, iż nadejdą jeszcze dni chwalebniejsze. Szkoda przede wszystkim selekcjonera Jana Urbana, który wydźwignął na poziom piękna grę naszych futbolistów. Współ Uczuć możemy też kapitanowi drużyny Robertowi Lewandowskiemu, dla którego to najpewniej ostatnia taka okazja. Nie samą piłką nożną sportowy kalendarz żyje, oto bowiem przed nami widowisko z innego, nie mniej szlachotnego boju z siatkarskich aren Europy. Już dziś dojdzie do spotkania ćwierćfinałowego Ligi Czempionów, czyli Bogdanka Lublin stanie w szranki z PGE projektem Warszawa. Będzie to potyczka krzepka i wysoka, dosłownie i w przenośni, gdzie siła ramion, spryt, rozegrania i zimna krew pod siatką, a też nad siatką, ważyć będą więcej niż niejedno trafienie. Obie drużyny niosą ze sobą ambicje, nie i marzenia o dalszym marszu ku Europejskiemu Klubowemu Czempionatowi. Zapraszamy zatem przed głośniki Polskiego Radia i na trybuny lubelskie, aby wspólnie śledzić jak polska siatkówka mierzy się z najwyższą próbą kontynentu. Zbrukowanych traktów Flandrii nadeszła w ostatniej chwili depesza sportowej wagi. W jednodniowym wyścigu Dwarz landeren zwycięstwo odniósł włoski cyklista mocny niczym tur Filip Pogana, który z właściwą sobie potęgą rozstrzygnął bój na ostatnich kilometrach. Drugą lokatę wywalczył Belg Wout van Aert, zanim na mecie zameldował się Norweg Sören Werensiel. Wyścigu nie ukończyli polscy rowerzyści, Kamil Małecki, Filip Maciełk zmuszeni uznać surowość dnia i tras a mierzyła ona 189 km, a średnia prędkość zwycięzcy przekroczyła 48 km na godzinę, dzięki czemu klasyk zapisano w Annałach. Ja teraz miałem pogodę mieć gdzieś pod ręką. Przerzucam kartki, bo nie pamiętam zupełnie tej temperatury, która jutro ma się pojawić. Yy... Od 4 do 9 stopni. Tyle będzie w rejonach podgórskich Karpat. Nieco cieplej na pozostałym obszarze kraju. Od 10 do 14 stopni. Może odrobinę padać na południowym wschodzie. Południu tam zapowiadane jest zachmurzenie duże i całkowite. No i właśnie. Pady, deszczu lub mżawki. 6,5 minuty po godzinie 17. To jest chyba pora na autopromocję w naszym programie. Autopromocja. Ola...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 Ale to nie koniec autopromocji, bo mamy drugą audycję do autopromowania. Autopromocyjny wiersz żałobny. Deszczowe werble biją w okna. Wiatr kładzie, brzozy wątłe. W parapet stuka wrona mokra. Dziś wszystko tylko moknie. Uza się tu miesza z deszczu kroplą. Kulawy pies gdzieś szczeka smętnie. Wszystko pokrywa się szarością. A wrona moknie. Zaraz rozmięknie. Deszczowe werble tłuką w okno, Zacina płacz chmur ciemnobury. Już wyje pies targany złością. Już wszystko bzdury, bzdury, bzdury. I tak tym żalem ochlapany Swój bzdurny dzień zaczynasz z płaczem. Chyba, że włączysz Zapraszamy. Wtedy jest inaczej. A kiedy to zapraszamy? Od szóstej do dziewiątej. Poproszę o dżingiel kończący autopromocję. Takie są wymagania y, ustawowe, że autopromocja musi kończyć też dżingiel autopromocyjny. Mam nadzieję, że ktoś, kto zapisuje to wszystko y, w dokumentach i tych systemach komputerowych, które w roku 1926 nie istniały, nie będzie miał z tym najmniejszego problemu. Ale w studiu pojawił się już nasz gość specjalny, Tomasz Śniecki. Dzień dobry państwu, że nie mam żadnego instrumentu. Ale my tu mamy instrumenty, możemy zaproponować jakiś podkład muzyczny. Jaki podkład muzyczny sobie pan życzy? Nie, tutaj państwo doskonale czują muzykę, także nie, ja się, ja się spróbuję dostosować. Czyli taśma profesjonalna? Nie, tak, profesjonalna niech będzie. Nie będę próbował, nie będę, będę próbował nie przeszkadzać o tak. Stulecie Polskiego Radia, to świętujemy, 64. urodziny Trójki. Nawiązując trochę do tego, jak w 1926 roku robiono radio, a robiono je zupełnie bez nagrań, bez komputera, bez płyty. Wszystko działo się na żywo, stąd też nasze dżingle dzisiaj odgrywane są właśnie przez zespół dżinglistów, ale y, to jest też coś, co mogą Państwo podejrzeć y, zupełnie nie jak w roku 1926. Na stronie radio.pl znajdą Państwo link do podglądania nas na żywo. E, to to Maszien... taki, przypuszczam, że to już było wspomniane, był kiedyś taki film z lat 50. Y, z Adolfem y, Dymszą, Skarb. I tam była taka audycja Radiowa pokazana, gdzie y, chyba właśnie y, Adolf Dymsza był y, imitatorem dźwięków, i było także Dziecko plakalo. I w tym momencie on odzywał się głosem Wilka i y, y, y, speaker podpowiadał Dziecko plakalo, bo wtedy się. Plakało. Nie... Tak, i, i, i wtedy burza się jakaś włącza. To na filmie Skarb też y, można ładnie zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś drzewiej do radio. Dwie dwój... Za moich czasów tak nie było już. Dwie dwójki się jak to telefon do Państwa, gdyby chcieli Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem Józefa Niewiarowskiego, który ma jakieś telefony y, przyniesione do studia na kartce spisane. Na kartce spisane tym razem postarałem się, żeby było bardzo czytelnie. Słuchacz przypomniał historię z trzydziestolecia y, Trójki, kiedy pojawił się pomysł, aby powstała moneta wydana przez Bank Polski, y, dwuzłotowa i ktoś zakrzyknął, czemu nie złotowa, skoro to jest y, trójka. I pan Andrus, który tutaj przed chwilą siedział, powiedział o tym, że na 35-lecie powinna być moneta 3,5 złotowa. Oczywiście bank polski się na to nie zgodził, także dzisiaj kolekcjonerzy będą mogli. Dostawać tylko, kolekcjonować tylko te złotówki. No, ale to był pan y, Piotr z Wrocławia. Józef Niewerowski wraca do odbierania telefonów od państwa. Dwie dwójki, siedem trójek to jest telefon, który mogą państwo wykręcić. A my wracamy do rozmowy z Tomaszem Sianeckim. Przepraszam, dwie dwójki i siedem trójek to był telefon, który y, wymyślił, jeśli dobrze pamiętam, Piotr Kaczkowski. Y, natomiast wcześniej to był... 280328 28. tego Potem proszę nie wykręcać 6280328 i Marek Wałkuski albo Sławomir Szczęciak przerobił to na 280328 Czyli 28 03 03 Piękne, piękne. Teraz mamy dwie dwójki, siedem trójek. Może Państwo wymyślą jakiś wierszyk, albo jak w skrócie to opowiedzieć inaczej, niż tak jak my to Państwu podajemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Józef Niewirowski odbiera od Państwa połączenia, a ja się zastanawiam nad tymi y, czasami, y, w których Pan prowadził zapraszamy do trójki, w których przygotowało się audycję aktualnościową w zupełnie inny sposób, niż to robi się teraz. Teraz mamy komputery, na nich mamy depesze, na bieżąco właściwie w telefonie. Każdy ma podgląd z tego, co dzieje się. Jak to wyglądało wtedy? Wtedy było tak. No, jeśli to było wydarzenie dużej wagi, to był Józek Konkolewski, nasz kierowca, y, który miał nagrę. Nagra to taki y, m, bardzo znany y, magnetofon używany przez y, wszystkie służby szpiegowskie. W dawnych latach to widać na filmach szpiegowskich z lat 50 60-tych. 60 Józek był y, nasz kierowca, był jedynym, y, który był uprawniony do używania tej nagry i wiedział, jak to nagrywać. Natomiast my chodziliśmy jako reporterzy na początku z ucherami. Uchery to były takie jeszcze taśmowe. Niby kaseciaki, ale takie taśmowe. To ważyło pewnie z 80 kg, mniej więcej. I, I potem się to schodziło na dół, przerzucało się na taśmę radiową i potem się montowało albo na gebelsie, albo na Kadarze. Gebels to był taki montaż po poniemiecki, a Kadar to był montaż węgierski. Różnica między nimi polegała na tym, że w Kadarze ucinało się dokładnie w tym miejscu, gdzie się złapało głoskę. Mhm. Natomiast na Gebelcie trzeba było przesunąć o centymetr, może półtora centymetra. To trzeba mieć, było mieć wyczucie. Była też sklejka, sklejało się tę taśmę i potem się przynosiło tutaj i puszczało z bobinek. Bobinki to były takie kółka, na których była taśma, a jak się taśma już zużyła, to wtedy można było tego używać jako popielniczki, bo wtedy się dużo paliło i w studiu też. I właściwie każda taśma potem stawała się popielniczką, znaczy puszka po taśmie. Nie, to nie puszka, to było takie kółeczko, Kółeczko się nazywało bobinką, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o te taśmy, to były jakieś przydziały na reporterów? Na dzień dostawało się określoną liczbę minut? Do nagrania jak to wyglądało? Mm. To nie było tak jak w filmie, że nie wiem, na dwie minuty filmu były cztery minuty taśmy. Nie, zdaje się, że z taśmami to nie było takich dużych problemów. Tym bardziej, że jak ja już przyszedłem, a to był tak 87-88 rok, to za chwileczkę zaczęliśmy przechodzić na kasety, i wtedy to już naprawdę była zupełnie inna sprawa. I cała ta rewolucja komputerowa wydarzyła się przy mnie. Z tym, że ja już jej nie ogarnąłem. Ja jednak pozostałem na tym etapie taśmy i kasety. A skąd się brało informacje? Teraz mamy dostęp do portalu z depeszami. Tam spływają one na bieżąco. Z drugiego końca świata dostajemy depeszę w tej sekundzie, w której ktoś kliknie po drugiej stronie oceanu na przykład, żeby nadać jakąś ważną wiadomość o tym, co Donald Trump zrobił i co ona to powiedział na przykład. Wtedy były dalekopisy. <laughs> brzmi jak przyrząd z Charego Tak, tak. Potem były faksy, to też już pewnie mało kto pamięta, że były faksy do przekazywania informacji, a poza tym z tego co pamiętam, to był taki magiczny pokój, ale przy Malczewskiego gdzie można się było łączyć ze wszystkimi rozgłośniami polskiego radia w całym kraju i tam dyżurny reporter zdawał relacje, co się tego dnia dzieje i wydawca zapraszamy do trójki tak mi się wydaje, że tak mogło być. Decydował, czy któryś temat go interesuje, czy nie. Poza tym były telefony niekomórkowe, a takie zwyczajne. A poza tym, co jeszcze? Jeszcze skąd my mieliśmy Papa, znaczy Polską Agencję Prasową? Znać... Teleksy? Czytałem kiedyś gdzieś coś o teleksie? No może na teleksach były. Jak taka wiadomość na tym teleksie się pojawiała? Na teleksie, no to taka, taki długi papier. No. Nie, to na dalekopisie to taki długi papier, a na teleksie to po prostu przesyłało się kartkę, nie, na faksie się przesyłało kartkę. Już też trochę się w tym wszystkim głupię. Ja też mam swoje lata, w związku z tym y, pamięć szwaj, szwankuje, ale y, y, to faksy były takie, że to kartkę po prostu się wkładało i na odległość można było przesłać. Czegoś panu brakuje z tamtych technologicznych czasów? Tak, ludzi. Ludzi, ale dlatego ludzie byli inni, że korzystali z tej technologii, czy po prostu to byli ci ludzie? To byli ci ludzie, byliśmy wtedy dużo młodsi i trójka stanowiła wtedy dla wielu z nas, bo nie powiem, że dla wszystkich, którzy tutaj byliśmy, stanowiła właściwie całe nasze życie, które się trochę to zawodowe życie mieszało się z życiem prywatnym, bo i bliskie nam osoby też tutaj były jakoś w tym towarzystwie z pracy chodziło się na imprezę z imprezy się chodziło do pracy. No mówię, to nie jest kwestia sentymentu i mówienia, że ha kiedyś to były czasy. Po prostu byliśmy wtedy młodsi i rzeczywiście odnoszę wrażenie, że tutaj w Trójce zebrało się takie fantastyczne grono ludzi, które... Które do tej pory pamiętam, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. Chirek Wrona, wiem, że na przykład się leczy i wszystko dobrze. Z nim jest Marek Niedźwiecki, był przed chwilą, ale też z nim się niedawno kontaktowałem. Artur Andrus, no, Agnieszka Eierman, przed chwilą rozmawiałem z Agnieszką Eierman, też chyba razem zaczynaliśmy, także no, no, to, to jakoś się tam toczy. I, i no, to bardzo ważny etap w moim życiu. No, Moim szefem był człowiek, który potem wpłynął na dużą część mojego życia zawodowego i tutaj, i potem poza radiem, czyli Grzegorz Miecugow. Też swego czasu szef. Zapraszamy do trójki. Co tam jedno? Wszystkich musiałbym wymienić, ale czasy były nie z tej ziemi. To było 30 lat temu, dobrze liczę? No myślę, że nawet więcej. 30 lat temu to mówiliście o jakichś tam urodzinach Trójki. To byłby 30 lat temu to byłby 96. 96. To jeszcze pan był wtedy w Trójce. I jeszcze byłem, tak. I wtedy się jeszcze nigdzie, donikąd nie wybierałem, a no nie, no to już 40, prawie 40 bym powiedział, bo moim zdaniem ja przyszedłem do Trójki gdzieś około lipca 87 roku. Już tak na stałe, bo wtedy byłem studentem dyplomowych studiów dziennikarskich. A tak na stałe, już nawet na etat dostałem. Wydaje mi się, że we wrześniu 88 roku to 38 lat. I to był mój pierwszy etat. Dzisiaj świętujemy 64. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Polskiego Radia, które w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. I ta audycja w stylu roku 1926, w której wszystko jest Ale na żywo. Ale przy nas nie było tej muzyki. Państwo nie grali. W 1926 roku wyglądało to nieco inaczej. Było to y, kapkę więcej niż te 38. Jeszcze trzeba by dorzucić, liczę szybko, 62. Pora na kolejny utwór naszej kapeli: Anemil Młynarski, Grzegorz Starwit, a do rozmowy z Tomaszem Sianeckim wrócimy za moment. Szanowni Państwo, przy instrumencie Grzegorz Starwit, chciałbym teraz korzystając z okazji. I celebrując urodziny Radia i naszą kochaną Trójkę, chciałbym wspomnieć osobę, która dla Radia znaczy bardzo dużo i pamiętamy o nim. Mianowicie chodzi tu o redaktora Jana Zagozdę, który zaczynał w radio w 1938 roku Później oczywiście na czasy okupacji miał przerwę, a potem do radia powrócił i odbudowywał je. Ja miałem okazję go poznać jeszcze. Był to fantastyczny znawca polskiej fonografii. Kustosz zbiorów i szelakowych, i winylowych, i taśmowych. Człowiek, który cieszył się wyjątkowymi, osobistymi relacjami z wykonawcami których prezentował na antenie, m.in. w takich audycjach jak Lubię Szum Starej Płyty, czy Kawiarenka Retro. Jan Zagozda, od którego również się tak dużo nauczyłem i który jeszcze przez niektórych realizatorów w radio jest pamiętany. Zagozda przyjaźnił się bardzo blisko z jednym z wykonawców, którzy od początku powojennego radia gościli na antenie z szeregiem przeróżnych recitali. I był również dostarczycielem pięknych piosenek, głównie przekładów. Mam tutaj na myśli Henryka Rostworowskiego, którego piękny tekst do standardu amerykańskiego chciałbym teraz Państwu zaprezentować. Zatem przy tej okazji wspominamy dwie fantastyczne radiowe postaci redaktora Jana Zagozde oraz Henryka Rostworowskiego. Gdzieś musi być świat, gdzie nie ma już władzy twój czar. Choć szukam od lat, to trafić nie mogę na ślad. I musi się znaleźć choć raz ta jedna, jedyna wśród gwiazd, co inne rzucałaby blask niż twoje oczy. Gdzieś musi być głos, co dźwięk miałby tkliwszy niż twój. I musi być los, co byłby szczęśliwszy niż mój. Wiem już, że błądzę daremnie. Szczęścia chcąc znaleźć choć łód, z tobą miałem go w bród, Bez ciebie to próżny jest trud. Musi być głos, co dźwięk miałby tkliwszy niż twój I musi być las, co byłby szczęśliwszy niż mój Lecz wiem już, że błądzę daremnie Szczęścia chcąc znaleźć choć łód Z tobą miałem go w bród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 Program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do wpół do punktualnie o 17.30, serwis radiowej Trójki w wersji skróconej, a w studiu Tomasz Sianecki, cały czas razem z nami, który prowadził, zapraszamy do Trójki między innymi w latach ja 90. Tylko muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja zbieram po prostu teraz szczękę z podłogi po tym pięknym wstępie, na jednym oddechu, przejście do śpiewania, to po prostu, i to jest magia radia. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. To po prostu było coś yy, fantastycznego. Naprawdę, ja y, nie mogę wyjść z podziwu. Mogą państwo to zobaczyć, zaglądając na naszą stronę internetową. Tam streamujemy na żywo to, co dzieje się u nas w studiu, a przypominam, że audycję mamy wyjątkową na 64. urodziny Trójki i z okazji stulecia Polskiego Radia gramy tak, jak byłoby to możliwe w 1926 roku, wszystko grając na żywo. Zastanawiam się, czy coś z tej magii radia, radia jako medium, to jest coś, czego panu brakuje w telewizji. My właściwie robimy trochę radio. Przynajmniej zaczynając nasz program, nasz szef wybierając Grzegorza Miecugowa i mnie do robienia szkła kontaktowego powiedział, że to właściwie będzie takie trochę radio w telewizji, gdzie będzie dużo rozmowy, będą rozmowy z widzami na żywo i stąd wybór Grzegorza i mnie do tego programu. A czy mi brakuje, ja myślę, że to był...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 Okazało się, że jednak jest taka szansa i wtedy jej chwyciłem, ale to radio było jakimś takim w moim przypadku etapem przejściowym. Od radia przeszedłem do telewizji. Myślę, że bałbym się nawet w tej chwili wrócić do radia, bo, bo myślę, że radio poszło już bardzo do przodu w porównaniu z tym, co... Działo się za moich radiowych czasów. i Bałbym się, że będę trochę takim reliktem przez nikogo niechcianym. Ale wspominał pan przecież, że właśnie szkło kontaktowa jest taką y, audycją telewizyjną, która jest bardzo radiowa w swoim sensie. Myślę tutaj przede wszystkim o tym kontakcie ze słuchaczem, widzem. To jest coś bardzo podobnego do tego, co my mamy, w, zapraszamy do trójki, prawda? Tak, tak, właśnie o tym mówię, że w tym naszym programie takie trochę y, techniki radiowe, tak to nazwijmy, y, są wykorzystywane. Tyle tylko, że jak to mówił pan y, Stefan chyba, wiech, y, to to jest po prostu... Y, Stefan czy Stanisław? Stefan. Stefan. Y, jak to mówił, że te, telewizja to jest takie radio z lufcikiem. Lufcikiem, czyli takim małym y, y, okienkiem, bo tak to kiedyś było, bo kiedyś telewizory były nieduże. Znaczy nieduże miały ekrany, ale tak w ogóle to były bardzo duże. Radia zresztą też. Czy to jest też dla pana urok właśnie tego konkretnego programu, który pan prowadzi, że może pan trochę właśnie po radiowemu go robić? Nie, no myślę, że tak. To jest tutaj świadczy o wielkości, o wielkości naszego szefa, że po prostu wiedział kogo... Zrobił chyba nie najgorszą obsadę, tak to nazwijmy. I ja tam się czuję pewnie, chociaż oczywiście robiłem też inne rzeczy w telewizji. Był taki czas, ja tam lubię się bardzo do Paolo Maldiniego porównywać, nie ze względu na moje umiejętności piłkarskie, tylko o przywiązanie do barw klubowych, bo to u niego to nie tylko Paolo, ale jeszcze jego ojciec i jego syn potem w jednym klubie. Ale to jest tak, że ja właściwie byłem w trójce. Potem był... Okres chyba około pięciu lat, gdzie byłem i w Trójce i w tvn i to przejście tak nastąpiło bardzo płynnie, czyli właściwie ja jestem cały czas w tej samej pracy. Zadawam już to pytanie Markowi Niedźwieckiemu. Jak pan myśli? Co będzie za 100 lat w radiu? Co z radia tego dzisiejszego, a być może nawet tego radia, które pan pamięta wykonywanego pańskim głosem, zostanie z nami na kolejne 100 lat? Jeśli... Polskie radio i radio w ogóle kolejne 100 lat przetrwa, mamy duże zmiany. Ale umówmy się, medialnej. Piotr Kaczkowski to jest osoba, która się zna na radiu, prawda? Ja pamiętam, że 30 lat temu Piotr przyjechał z targów takich muzycznych, radiowych i wszedł do mnie chyba, może to już było tu, w tym studiu, chyba nie w L4 po drugiej stronie, tylko może to było nawet tu i on powiedział, radio umrze. Ta historia, to było 30 lat temu. Ta historia jest już y, dzisiaj powtórzona drugi raz w Ale audycji zapraszam to, do trójki. I zastanawiam się, to czyli, musiało was przerazić. Y, ja wiem, y, No powiedział, y, nie odebrało mu to, broń Boże, ani uroku, ani jego zasług y, i tego, kim jest y, dla radia w całym naszym kraju. Natomiast się pomylił. No to co tu teraz będziemy mówić? I to było 30 lat temu, a teraz będziemy mówić, co będzie za 100 lat? Nie mam pojęcia. Ale... Zastanawiam się cały czas nad tą reakcją, skoro to było wydarzenie, które tak bardzo zapadło w głowie. E, jakie mogły być te pierwsze myśli, które panom do głowy wtedy przychodziły? No, myśleliśmy, że pewnie coś tam, coś się pewnie zmieni. No i pewnie zmieniają się w tej chwili radia. W tej chwili nie trzeba słuchać radia online. Można sobie wybrać pewne rzeczy, pewne podcasty i słuchać wtedy, kiedy się ma na to ochotę. Albo jechać z radiem, albo słuchać radia w domu. No To, to, to tutaj wybory są większe niż kiedyś, niż drzewiej bywało. Dwie dwójki, siedem trójek to sposób kontaktu z nami. Mogą Państwo dzwonić. Józef Niewirowski będzie odbierał od Państwa telefon i później je nam na antenę przynosił. To był Tomasz Szianacki. Dziękuję. Dziękuję za tę obecność. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękuję w imieniu całej trójki. A teraz już czas na skrót serwisu radiowej trójki. Artur Wertowski. Zderzenie pociągu z samochodem osobowym w Wadowicach w województwie małopolskim to skład przewoźnika Intercity, który jechał z Zakopanego do Poznania. Wstępnie strażacy przekazali, że w pociągu przebywało około 100 pasażerów. W samochodzie był tylko kierowca. Służby ustalają, czy i jak poważnie ktoś został ranny. Na miejscu są już ratownicy medyczni. Ruch pociągów na odcinku wadowice Andrychów jest całkowicie wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby zatrzymały uzbrojonego mężczyznę, który wtargnął na teren jednej z łódzkich fabryk. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Negocjacje trwały długo i były prowadzone w sposób przemyślany, aby doprowadzić do bezpiecznego zakończenia sytuacji, podała policja. Dodano, że wszystkie działania były ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy bez narażania życia i zdrowia innych osób. Napastnik to 42-letni były pracownik zakładu, który był zatrudniony w firmie przez 14 lat. Po 127 latach funkcjonowania katowicka kopalnia Wujek symbolicznie zakończyła swoją działalność. Od 1 kwietnia rozpoczyna się czteroletni okres przejściowy przygotowujący teren i infrastrukturę zakładu do nowych funkcji. W uroczystości wzięli udział m.in. związani z Wujkiem obecni byli pracownicy, przedstawiciele strony społecznej, zarząd Polskiej Grupy Górniczej, przedstawiciele samorządu i okoliczni mieszkańcy. Kopalnia Wujek jest symbolicznym zakładem. Górnicy, którzy strajkowali w tym zakładzie na początku stanu wojennego zostali brutalnie spacyfikowani 16 grudnia 1981 roku. To był serwis Trójki. Porana prognozę pogody. Na południowym wschodzie i południu zachmurzenie będzie duże tej nocy. Tam też może okresami padać deszcz, w górach śnieg, temperatura minimalna od około 4 stopni lokalnie na północy i zachodzie, około 0 stopni w centrum, do 5 na krańcach południowo-wschodnich, a jutro przeważnie od 10 do 14 stopni Celsjusza i może odrobinę padać na południowym wschodzie i na południu. 27 minut do godziny 18, o której rozpocznie się wyjątkowy ustawiony Konkurs piosenki prowadzony przez Artura Andrusa z okazji urodzin Radiowej Trójki. Dziś prowadzimy dla Państwa audycję w stylu 1926 roku. W stylu to znaczy, że robimy to, co technologicznie wówczas byłoby możliwe, czyli stworzenie radia, które w całości odgrywane i prezentowane jest do mikrofonu. Nie korzystamy z taśmy, bo wówczas y, z taśmy się nie korzystało. Nie korzystamy z nagrań na płytach, nie korzystamy z komputera. To wszystko dzieje się przy otwartym mikrofonie. Zarówno muzyka, którą Państwo słyszą, zarówno jingle, jak i ludzie, którzy pojawiają się w studiu. Nic nie jest nagrane. Wszystko jest na żywo. Dwie dwójki, siedem trójek mogą Państwo dzwonić do nas. Dziś przypominam nasze urodziny. Z życzeniami. na pewno Państwo dzwonią, ale nie tylko Józef Niewiarowski, bok mnie z, Dzień z pisanymi telefonami Państwa. Uprzejmie donoszę, że człowiekowi, który słucha radia, czas się nie ciągnie, gdyż radio, w radiu czas nie jest z gumy. Z tego samego powodu radia można słuchać, a nawet podsłuchiwać i nie zasłużymy sobie na przydomek gumowe ucho. To pan Marek z Katowic. Józef Niewiarowski wraca do odbierania od Państwa telefonów. Dwie trójki, siedem trójek. To jest numer, pod który mogą Państwo zadzwonić i się do niego dodzwonić. Tylko trzeba mu dać dojść jeszcze do słuchawki. A w studiu obok mnie pojawił się Kuba Witkowski. Dzień dobry. I jako, że audycja popołudniowa jest audycją, w której codziennie prezentujemy Państwu aktualności. Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Nie możemy sobie odpuścić i dzisiaj tego, co dzieje. No właśnie, zatrzymaj się. Bo ja bym chciał zrobić pewien eksperyment. Wyobraź sobie, że siedzimy na ławeczce w parku, jest 26 rok. To ja poproszę jakiś, może, podkład pasujący do ławeczki w parku. Ławeczka w parku, może lekko Jest wieczór. Wieje wiatr, jest, jest wieczór. Jest smętnie, smętnie raczej. Tak, ale jest rozgwieżdżone niebo, i czyli widać pięknie. Smętnie, ale pięknie. Księżyc w pełni. Wyobraź sobie, taki człowiek w 1926 roku siedzi i podziwia księżyc. Ale w 1926 czy 2026? 1926 roku. Co mógł myśleć patrząc na księżyc? Jak myślisz? No, że tam pewnie pana Twardowskiego gdzieś widzi, spacerującego po srebrnym globie. Pana Twardowskiego i mógł się pewnie zastanawiać, czy my, ludzie, kiedykolwiek na ten księżyc polecimy, prawda? A dzisiaj, 100 lat później, dzisiaj, 1 kwietnia... Rozmawiamy o czym? Rozmawiamy o tym, że e, ludzkość szykuje się do powrotu na Księżyc. Ale to nie jest żart. I to nie jest żart. E, misja Artemis, Artemis 2, e, rusza dzisiaj w nocy. E, dokładnie 24 minuty po 12 otwiera się okno startowe, które wynosi dwie godziny. Jest więc margines zapas na to, żeby do tej misji... Zarówno się przygotować, jak i też przeprowadzić bezpiecznie cały start, ale zanim nastąpi odliczanie, czy my mamy jakiś dżingiel związany z tym odliczaniem? Oczywiście, jest tutaj z nami wyposażony w przyrząd y, do sprawy odmiany, od, do odmierzania czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Polskiego Radia w skrzypce zestrojone y, z głównym urzędem miar. To byłoby, byłoby mniej sekundy. więcej five, 4, 3, 2, one, lunch and take off, ale... Ale zanim to nastąpi... No musi, rakieta musi być zatankowana. To się właśnie teraz dzieje. Rakieta SLS jest w trakcie tankowania. To bardzo żmudny proces trwający mniej więcej 6 godzin. W tym czasie czteroosobowa załoga, czyli Reed Weissman, Wiktor Glover i Christina Koch z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej przygotowują się. Nie wiem, czy oni są tacy zadowoleni z tego tankowania, patrząc po cenach benzyny, wzrosły ostatnio. Myślę, że nad tym się nie zastanawiają. Eee, raczej dylemat, jaki mogli mieć chwilę wcześniej, to było to, co dostaną na śniadanie. A co jedli na śniadanie? Wiemy, co zjedli na śniadanie? Ja nie wiem, co zjedli na śniadanie. Na to, że coś lekko Przed taką misją to nie mogą być jakieś e, frykasy. Tak sobie myślę. Ale powiedz mi, czy jeżeli ja dzisiaj... E, ile po 12? 20 minut po 12? 24 minuty po 12. w w polskiego czasu. Spojrzę w księżyc, to będę mógł sobie zacząć wyobrażać, że no już, tuż, tuż, tuż są ludzie, którzy tam... Wyobrażać będzie sobie mógł. ten srebrny glob. Tak, ale y, trzeba pamiętać, że ta misja będzie trwała y, kilka dni. Zakończy się w piątek, ale nie ten piątek, tylko jeszcze kolejny piątek. Najpierw rakieta wystartuje, y, astronauci znajdą się na orbicie, y, okrążą Ziemię będą krążyć wokół niej przez dobę, to będzie okazja do tego, żeby sprawdzić. Przepraszam, przepraszam, przepraszam ja mam pilny dowcip. E, właśnie obudziły się nietoperze Jacek i kręca. leci nietoperz. Leci nietoperz, uderza w skałę. Spada na ziemię, otrzepuje się, leci dalej. Trafia na słup wysokiego napięcia, uderza się oszołomiony, spada na dół. Za chwileczkę leci dalej i uderza w szybę. Pod tą szybą, jak już jest na dole, taka duża szyba. Jezus Maria. Sięga swoimi łapkami wystającymi do uszu, wyciąga ma takie słuchawki. Z tak, wyciąga słuchawki, mówi: Ja przez tego walkmana chyba się kiedyś zabiję. To może teraz yy, przetrafmy historię nietoperza, słuchając yy, muzyki. Kapela Grzegorz Tarwit, Jan Emil Munarski. Czego posłuchamy? Posłuchamy pięknego, jednego z najpiękniejszych polskich utworów z ery, przed, ery przedwojennej. Myślę, że w ogóle utworów wszechczasów, jednego z, na pewno. I po raz kolejny będzie to kompozycja naszego polskiego Gershwina, jak był nazywany już za życia, Henryka Warsa. Tylko ty. dobre serce Umiesz tak pocieszać mnie Czy w radości, czy w rozterce Jest mi źle Nikt tak kochać nie umie tylko ty tylko ty Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty Tylko ty Inne słowa i uściski Zawsze obce będą Dziu bliska będziesz mi zawsze Ty, ty. tylko Ty. Jan Amil Młynarski, Grzegorz Tarwit. Tu program trzeci Polskiego Radia. Nadajemy dzisiaj w sposób wyjątkowy z okazji 64. urodzin programu trzeciego i z okazji setnej rocznicy utworzenia i stałego nadawania przez Polskie Radio. Nadajemy w stylu roku 1926, czyli wszystko dzieje się na żywo, nie ma nic z nagrania, nie ma nic z komputera, nie ma nic z płyty. W studiu ponownie pojawił się Artur Andrus. Tak, jestem, tak. Ustawiony koncert już. Tak, ustawiony od jakiegoś czasu, kolejność wyznaczona, kto po kim wychodzi, kiedy ma się konferencję, odezwać. O, konferencjer to jest charakterystyczne zjawisko dla tamtych czasów. 18 minut zostało do godziny 18, o której rozpocznie się ustawiony konkurs piosenki. W studiu pojawił się też Józef Niewierowski, który odbiera od Państwa telefon. Ja myślę, że my możemy teraz zasymulować taką rozmowę Artura Andrusa ze słuchaczem na przykład. Ze słuchaczem? Tak, albo słuchaczem, albo słuchaczką. Kto, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry, jestem, mam na imię Wojtek z Czczewa. I kilka razy już dzisiaj dzwoniłem, ale tym razem z pomysłem, i mam taki pomysł, że powinniśmy się więcej uśmiechać, więc może zróbmy jakieś takie opaski, bransoletki trójki, które sobie każdy słuchacz założy. Jeżeli jeden słuchacz minie drugiego słuchacza trójki, to będzie mógł się do niego uśmiechnąć. A to jeszcze muszą być takie bransoletki widoczne z ładnych paru metrów, bo nie zawsze się mijamy tak w odległości bransoletki. Z w nocy. No, więc właśnie. O, niech ona się świeci e, i niech ona tak... No, no niech to będzie taki dosyć duży pasek na ręku, tak żeby był widoczny z kilkunastu to metrów. To może zróbmy to, co zakłada się... Y pieskom i kotką, które wychodzą. To jest ryzykowny pomysł, żebyśmy, co, na smyczach mamy wszyscy chodzić? Tak. Na takich, takich smyczkach świecących. Smycze trójki tak zwane. A to kiedyś było coś takiego, że to się wydawało takie smycze, tak to się nazywało, to na czym się nosiło identyfikatory, także już smycze trójki były. Nie. Tylko. Może nie takie do prowadzenia. Tak. Smycze, A... obroże Państwo mogą dzwonić. Przypomnę, dwie dwójki, siedem trójk to jest numer, pod którym zastaną Państwo Józefa, jeśli akurat w studiu nie Taki siedzi i... Jest... Państwa telefonów nie relacjonuje. A my mamy cały czas w studiu y, Artura Andrusa, y, który teraz musi odpowiedzieć na pytanie, co się stanie z radiem za 100 lat. E, będzie nadawało na żywo. Będzie nadawało na żywo, bo ja już wiem, że... To brzmi jak y, niewielka zmiana. <śmiech> no i o to właśnie chodzi, żeby ono się niewiele zmieniło pod tym względem. Wiem, że to jest bardzo ważne dla słuchaczy. Coś takiego, żeby mieć świadomość, że właśnie w tym momencie, kiedy ja słucham, bo i ja jestem słuchaczem i wiem, że to też dla mnie jest ważne. Kiedy ja słucham, to tam po drugiej stronie siedzi ktoś, kto do mnie mówi. No dzisiaj to już w ogóle ekstremalne warunki, bo nawet dla mnie śpiewa. Także em, wydaje mi się, że to pójdzie w tym kierunku, że coraz bardziej żywe radio będzie za 100 lat. Czy może być bardziej na żywo niż teraz? No nie wiem jak się... I jak się możliwości... na, żywość. na żywość, że będzie można mówić na przykład trzema głosami naraz, może się tak nauczymy. Nie wiem w jakim kierunku ewolucja ludzka pójdzie, że każdy będzie miał trzy głosy do dyspozycji i będzie trzema naraz mógł mówić, trzema naraz mógł śpiewać, na przykład kto wie, czy to tak się nie rozwinie. Ustawiony koncert, yy, przepraszam, ustawiony konkurs piosenki, yy, czyli zmagania o to kto zwycięży, zakończone wspólnym zwycięstwem wszystkich, ruszy o 18.00. Jakby to dobrze było, gdyby wszystkie możliwe konkursy właśnie tak wyglądały, żeby było wiadomo, że wszyscy wygrają. Wszystkie mecze kończyły się zawsze remisem. No Zbory że... parlamentarne. Tak, dokładnie podziałem pomiędzy wszystkich, którzy chcą... Każdy dostaje jedno krzesło. Nie, no każdy, który chce rządzić krajem, dostaje ten kraj do rządzenia tak naprawdę. Jaka by to była piękna sytuacja. Dopóki by się te rządy nie rozpoczęły pewnie. To prawda, to prawda. Także nie, może wyborów to nie mieszajmy, ale takie konkursy związane z czymś artystycznym, twórczym, to dlaczego nie? Dlaczego tak się ma to nie odbywać? To jeszcze o jedną rzecz cię zapytam na koniec naszej rozmowy. Co w radiu dla ciebie jest najważniejsze? Radio jest dla mnie najważniejsze w radiu. To znaczy to, że ono jest, że ono nadaje, że można przyjść, że to jest ciągle takie intymne zjawisko, że ma się takie wrażenie, że się mówi do, do jednego człowieka i, i konkretnie do niego się e, mówi to, co się mówi. Ja wiem, że radio się obudowało ostatnio kamerami, no bo też trzeba się pokazywać w internecie, że to jest naprawdę i to się naprawdę dzieje, ale to, że radio jest, że trwa, że, że nadaje, że można sobie włączyć w odpowiednim momencie i usłyszeć takie rzeczy, jakich się gdzieś Indziej nie usłyszy poza radiem, bo radio daje dużo większe możliwości do, do tego, żeby być na końcu świata i gdzieś ten mikrofon włączyć i, i nadawać z tego końca świata, no to, to, to są takie najważniejsze rzeczy. Poza tym, nawet jeżeli w radiu są kamery, to na przykład taką telewizję się ogląda, a radio raczej podgląda wtedy. Aha, czyli taka jest różnica, że kamery w radiu służą no to, to, to do podglądania. To tak? jest ta radiowa intymność właśnie, o której <laughs> mówiłeś, tak sobie myślę. Intymność z podglądaniem, to się już zaczyna wszystko składać o jakąś całość, tak. Dwie dwójki i siedem trójek to telefon yy, dla państwa. Pojawił się Jacek Frencel po mojej lewicy, a spodziewałem się tutaj Krzysztofa Sagana z odczytem. No cóż, jeśli Państwo słyszą ten odczyt, oznacza to, że coś poszło nie tak. Najprawdopodobniej utknąłem gdzieś w korku między Mokotowem a Śródmieściem. Sto lat temu takich korków jak dziś pewnie nie było, ale sytuacje awaryjne najbardziej się zdarzały także. Na co wtedy zrzucano winę? Jak relacjonował odpowiedzialny za program próbnej stacji Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Alojzy Kaszyn, były to na przykład przepełnione tramwaje, błądzący taksówkarze, brak dorożek, a nawet siwy koń. To podobno przynosiło pecha. Były też tłumaczenia, jakie my radiowcy niejednokrotnie słyszymy i dziś. A to nie umówiliśmy się na dziewiętnastą? Obecnie w takiej sytuacji możemy połączyć się telefonicznie czy przez komunikator. Wtedy dzwoniąc do domu można było się dowiedzieć, że gość wyszedł już 15 minut temu. A zatem jak raz zatem ratować program? Aby nie przedłużać przerw, proszono na przykład występującego wcześniej artystę o wykonanie kolejnych utworów. No, dobrze, jeśli był na to przygotowany. Ale zmieniano kolejność pozycji także. Raz zmierzający do studia Antoni Adamus, wiolonczelista i kierownik zespołu broadcastingowego w drodze na ulicę Narbuta miał wypadek. Według znanej dziś relacji samochód, którego był pasażerem, uderzył w kobietę, potem w drzewo, a następnie się przewrócił. Muzyk Choć w szoku i z wielkim guzem dotarł na czas, instrument cudem nadawał się do gry, ale nuty zostały w bagażniku. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Tu ratunkiem okazała się zmiana utworów na takie, które zespół był w stanie wykonać z pamięci. Bywało też tak, że do drzwi rozgłośni zapukało niezaproszony wcześniej gość. Wyobraźmy sobie taką sytu sytuację. Jest 28 grudnia, godzina 18. Trwa przerwa między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Po kilkunastu dniach mrozów nadeszła odwilż. Słońce zaszło o 15.31, więc na niebie próżno szukać jakiejkolwiek po nim śladów. Zupełnie przypadkiem, błotnistą ulicą, w odległości 500 metrów od najbliższej linii tramwajowej, szedł mieszkający przy Marszałkowskiej, nieznany dziś kompozytor, skrzypek i pianista, uczeń Noskowskiego, Aleksander Połtawski. Przechodził z zapukał, wszedł. I w ramach nadprogramu wykonał jeden ze swoich utworów. Dodajmy, że kompozytor ten potrafił reklamować swoje nowe utwory na pierwszej stronie kuriera warszawskiego, przedstawiając się jako znany koncertant filharmonii i opery warszawskiej i autor opery. Jedno przez te sto lat się nie zmieniło. Tak wtedy, jak i obecnie, tworząc program radiowy, staramy się, aby słuchacz o tym, co, że coś poszło nie tak, dowiadywał się jedynie przy takich właśnie okazjach jak ta dziś. Jacek Frenzel z odczytem Jacek Frenzel z odczytem tego, co przygotował dla niego Krzysztof Sagan, który miał pojawić się w tym studiu, żeby opowiedzieć o historii Polskiego Radia, natomiast nie przybył, utknąwszy w korkach, a zazwyczaj Prowadzi, y, zajmuje się realizacją programów y, nie tylko Radiowej Trójki, ale także innych anten Polskiego Radia. Jacku, dziękuję Ci bardzo za ten odczyt właśnie, ale patrzę teraz dziękuję. na Józefa Niewiarowskiego, który z telefonami kolejnymi od Państwa przyszedł, nie. dlatego, że przypominam dzisiaj rok 1926 ta technologia panuje od 16 do 18 w radiowej trójce, co oznacza, że nie mamy bezpośredniej łączności z państwem. Nadajemy wyłącznie mówiąc i grając bezpośrednio do mikrofonu, nie korzystając też z żadnych nagrań i taśm. Z czym dzwonią słuchacze, Józef? Odebrałem telefon i usłyszałem wiersz. Radio leci, człowiek słucha, wszystko lata koło ucha. A w tym radiu są nowiny. Trójka ma dziś... Urodzin. I to powiedział i skomponował, ułożył Paweł Kozioł z sarnowa gmina Psary. 64 urodziny trójki świętujemy. Państwo mogą jeszcze dzwonić pod numer 2, dwójki i siedem trójek. Józef na pewno będzie od państwa odbierał. Nie wiem, czy jeszcze zdąży przybiec do państwa z jakimś tekstem. My już powoli zbliżamy się do godziny 18, o której punktualnie zacznie się serwis radiowej. Trójki, po nim e, ustawiony konkurs piosenki prowadzony przez Artura Andrusa. A na tym konkursie Kasia Stankiewicz, Andrzej Dąbrowski, Reniuszis, Basia Wrońska, Waluś Kraksa Kryzys, Kasia Lins, Metro. Finał, tego finału można się spodziewać mniej więcej po godzinie i 30 minutach. Ale my cały czas nadajemy tak jak nadawaliśmy powiedzmy w 1926 roku, czyli mówiąc wyłącznie bezpośrednio do mikrofonu, grając do niego bez odtwarzanych dźwięków. Zresztą mogą nas Państwo podglądać. Wystarczy, że zajrzą Państwo na naszą stronę internetową trójkapolskieradio.pl Ja jeszcze zanim przedstawię wszystkich, którzy w tej audycji brali udział, skoro do końca się zbliżamy, to jeszcze dwa słowa od Jana Emila Munarskiego, który razem z Grzegorzem Tarwidem gra e, nam muzykę, która klimatem zdecydowanie cofa nas w czasie. To jest tak, że w takim 1926 roku czułbyś się e, jak w domu? Myślę, że tak. W ogóle to teraz mam takie poczucie, że jednak radio zamienia się trochę w telewizję. Oczywiście to chodzi o tę możliwość obserwowania nas w internecie. Niemniej ilość sprzętu, która nam tutaj towarzyszy i możliwości technologiczne zapewniłyby fantastyczne funkcjonowanie niejednemu zawodowemu studiu telewizyjnemu kilka lat temu na przykład. Więc... Magia radia, którego nie możesz zobaczyć, a możesz się tylko usłyszeć, jednak gdzieś ulatuje, no bo takie mamy, mamy czasy. Natomiast y, moja audycja, która tutaj w Trójce zafunkcjonowała w, dwa, w 2018 roku, za dwa lata, już będzie 10 lat, y, salon Ulica Dancing, y, y, opiera się głównie na y, historii polskiej fonografii do roku 49. Czasami robię takie dygresje, ale głównie prezentuje materiał przedwojenny, czy tuż powojenny. Pochodzący z czasów, kiedy muzyka była czymś bardzo ulotnym i bardzo organicznym i radio nie mogło obejść się bez muzyki na żywo. Myślę, że było to piękne. Myślę, że trochę tego brakuje dzisiaj, a mamy to na wyciągnięcie ręki, bo jak widać, wystarczy przyjść do radia i nie potrzeba dużej sceny, i nie potrzeba rajderów technicznych, wszystkich tych kabli, miliona mikrofonów. Potrzeba tylko trochę znać się na rzeczy i można po prostu to, co się tam ma, co się przyniosło, do mikrofonu przekazać. Myślę, że to jest uro największy urok radia po prostu. Dotyczy to wszelakiej oprawy dźwiękowej, czy po prostu wykonawstwa słowno-muzycznego, czegokolwiek, co możemy zaprezentować do do mikrofonu. Myślę, że to jest kwintesencja radia. I niech to będzie puentą tej naszej dzisiejszej audycji, która od 16 do godziny 18 trwa jeszcze ostatnie minuty. Zanim ostatni utwór zabrzmi, to jeszcze przedstawię Państwu wszystkich odpowiedzialnych za tę audycję. No pewnie wszystkich nie przedstawię, ale za produkcję i reżyserię. Odpowiedzialny był Michał Jędrkowiak. Realizacją dźwięku zajęła się inżynier Katarzyna First-Wojtkowska. W amplifikatorni czuwała nad prawidłowym ruchem fal elektromagnetycznych. Zespół dżinglistów to Michalina Bieńko i Albert Karch. W kapeli Janemi Młynarski i Grzegorz Sztarwit. Telefon odbiera od państwa Józef Niewerowski. Przygrywał nam tu też cały czas Maksymilian Motyka. Na skrzypkach Michał Matus. Dziękuję państwu pięknie. Dobrego wieczoru życzę i miłego świętowania 1 kwietnia. Szanowni Państwo zakończymy tę piękną audycję piosenką bardzo starą, ale piosenką, która jest śpiewana do snu w prawie każdym polskim domu, myślę, że od dobrych 80 lat. A skomponował tę piosenkę Henryk Wars do filmu Włóczęgi pod koniec lat 30. I od tamtej pory każde dziecko przed snem ma okazję tę piosenkę usłyszeć z ust swojego, swojej mamy, swojego taty albo swojego wujka, cioci, babci, dziadka. I chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić, podziękować za uwagę, życzyć wszystkiego dobrego i proszę zostać z nami do końca wieczora i oczywiście włączać radio codziennie i stroić je na program Trzeci Polskiego Radia. I idzie to mniej więcej tak. Kto zna, niech śpiewa z nami. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast, Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi. Bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaś A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. A, a, a, a, a Były sobie kotki dwa. A, a, a, i dwa szaroburę, szaroburę obydwa Ach, śpi, bo nocą Kiedy gwiazdy się na niebie złocą Wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie A ty jedna, tylko nie Grzegorz Tarwicz zagra dla Państwa